Słuchacie podcastu Radia 9 Lubin w audycji numer 174. Przed mikrofonem witają Adam i Darek. A dzisiaj posłuchamy kilka informacji o podcastowej dziewiątce. Nie zabraknie chwili dobrej muzyki. Będzie też wizyta w klubie fitness. A już za chwilę ważna informacja zarówno dla słuchaczy, jak i też dla samej dziewiątki. Pozostańcie z nami. Zapraszamy do słuchania. Bardzo ważna i zarazem bardzo miła informacja. Otóż podcast Radio 9 Rubin zajął pierwsze miejsce w konkursie European Podcast Awards w kategorii narodowej podcastów profesjonalnych, deklasując tak znanych nadawców jak na przykład Radio Z, Polskie Radio PIK, Poplista RMF FM, czy na przykład Radio FM, natomiast w rankingu ogólnoeuropejskim tej kategorii podcastowa dziewiątka znalazła się na trzeciej pozycji. Na pierwszej Wielka Brytania, answer me this, drugie miejsce detektor z Danii. Dziękuję jeszcze raz za to wyróżnienie i to zarówno wszystkim słuchaczom, którzy oddali głos właśnie na European Podcast Awards, jak też jurorom, którzy docenili pięcioletni w sumie wkład w tworzenie podcastowej dziewiątki. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Radio 7. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to co panował to. Autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że że dzisiaj ma być jakiś wart. Serdecznie nazywam się Andrzej Hirany. Zapraszam do słuchania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 Darku, gratulacje przede wszystkim. Powiedz coś o samym radiu. Jak radio podcastowe powstawało i kiedy to było? Pierwsza audycja to był 30 kwietnia 2007 roku i już niedługo będą właśnie piąte urodziny podcastowej dziewiątki. Jeszcze wtedy w jednym z lubińskich portali ukazał się, ukazała się pierwsza audycja, z której dzisiaj nie jestem niestety zadowolony. Jakość techniczna pozostawiała wtedy wiele, wiele do życzenia, jak powstało, a powstało między innymi z poszukiwania różnych stacji radiowych polonijnych z zagranicy. Lubiłem sobie tego posłuchać chociażby przez internet. Kiedyś jeszcze dawno temu, kiedy popularne były różne polskojęzyczne sekcje stacji radiowych z zagranicy, to takich DX-ów, jak to się mówi, poszukiwało się na falach krótkich, dysponując odpowiednim radioodbiornikiem, a później wszedł do tego internet i wtedy można było sobie czegoś posłuchać i można było znaleźć coś tak alternatywnego, jak polskie Detroit, i właśnie trochę dzięki, dzięki współpracy z Łukaszem Witkowskim z Polskim Detroit powstała podcastowa dziewiątka były małe metamorfozy zmieniło się troszeczkę logo dzisiaj jest inne niż to pierwotne jest to już drugie logo no i chyba tak troszeczkę wtopiło się już bo po dwóch latach chyba istnienia pojawiło się to wielokolorowe takie nawiązujące trochę do amerykańskiego stylu właśnie w mediach logo a odnośnie samej nagrody Czym jest dla ciebie ta nagroda? W ogóle e, ten europejski konkurs, w jakich kategoriach można e, go spostrzegać? Tak naprawdę to podcasterzy nie znamy. Jako podcasterzy, <coughs> jako podcasterzy nie znamy innego konkursu związanego z tworzeniem podcastów. Więc no, nie wiem, czy nieskromnie, czy też skromnie, ale można porównać to do jakiejś nagrody na przykład filmowej, no jest to najwyższy, najwyższy laur w Europie. W Polsce w kategorii Professional dziewiątka zajęła pierwsze miejsce. Dziek, dziękuję za to wszystkim słuchaczom, bo to też od ich oceny zależało, ale też od oceny żyli z 11 krajów. Natomiast w ogólnoeuropejskim rankingu na pierwszym miejscu znalazł się podcast Answer Me This z Wielkiej Brytanii, na drugim miejscu Detektor z Danii na trzecim miejscu właśnie Polska z podcastową dziewiątką i spoglądając w ogóle na ten ranking ogólnoeuropejski to na przykład na jedenastym miejscu w kategorii professional mamy tak wielkiego nadawcę z Francji jak na przykład ARTE kulturalny nadawca zarówno telewizji jak i właśnie podcastów francusko-niemiecki, o ile pamiętam, bo zarówno audycje w języku francuskim, jak i niemieckim tam są. A kiedy dowiedziałeś się o samej wygranej i co to dla ciebie oznacza w tym momencie? Dla samego Radia jest to na pewno wielki prestiż, prestiż lokalny i nie tylko. A Informacja spłynęła drogą telefoniczną od Borysa Kozielskiego z Radia Wnet z propozycją wystąpienia właśnie w Radiu Wnet w niedzielnej audycji, żeby właśnie opowiedzieć o tym, jak powstawała dziewiątka, żeby opowiedzieć o tym, jak przez te 5 lat powstawała, ale same urodziny podcastowe dziewiątki to już wkrótce i wtedy będzie specjalna audycja właśnie urodzinowa. Co zmieniło? No tak jak wspomniałem, przede wszystkim, przede wszystkim prestiż, najwyższy laur i fajnie jest być tak docenionym po pięciu latach tworzenia podcastu. Jeszcze raz jurorom, słuchaczom przede wszystkim Dziękuję. I wszystkim, którzy w moich audycjach występowali, wszystkim moim rozmówcom, również serdecznie dziękuję, bo oni też przyczynili się w jakiś swój sposób do, do tego sukcesu. Jeszcze raz gratulujemy, ale tak spoglądam i nie widzę statuetki. Statuetka z, zgodnie z informacją, jaką otrzymałem mailem. Dotrze w najbliższych tygodniach, yy, włącznie z profesjonalnym dyktafonem, także... Yy, już wkrótce nagrania z terenu. Wszystkie reporterskie nagrania będą miały na pewno zdecydowanie lepszą jakość i, i na pewno będzie to słyszalne. summer when mainstream radio was such a fun Like a freaking motor router. Now we've got Wi Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done. Przed chwilą usłyszeliśmy Crossbox z utworem ONA Podcast, ale dzisiaj w yy, studio także Adam, którego znacie z magazynów filmowych. Adam próbował zadać jakiś krzyżowy ogień pytań z okazji yy, lauru najwyższego w na European Podcast Awards. Adam, mam do ciebie pytanie. Skąd to zainteresowanie horrorami? Co prawda kiedyś coś tam wspominałeś, ale ten twój jakiś tam pierwszy film horror. Dlaczego horror? Ja na przykład lubię kinoakcji, za horrorami nie przepadam, nie wiem, za straszne są, czy co? No może nie tylko horrory same, bo i lubię również komedią do, dobrą obejrzeć, ale kinaakcji, kino sensacyjne, Jean-Claude Van Dam, Steven Seagal i wielu podobnych, no nie lubię. Nie, no nie to akurat nie. też nie, ja na przykład lubię kinoakcji w stylu filmu Wróg Publiczny z Jimem Hackmanem i William Smithem. Nie wiem, ta adrenalina, która tam się pojawia, ta technologia, która tam się pojawia. Ale to są czasami takie hillery polityczne też, nie? No tak, oczywiście, teorie. jak najbardziej. No przecież chodzi akcja, o inwigilowanie obywateli. Tak jak w każdym filmie, akcja jest, tak? No, akcja jest. A nie wiem, zobacz może jak on y, się podpisuje. Czy to jest film akcji, czy to jest y, jakiś inny gatunek? Wróg Publiczny. Sensacyjny. Sensacyjny. No ale z elementami akcji. no W każdym razie tego typu film, czyli tą sensację, e, lubię. Nie wiem, dla ciebie to pewnie klasyka kina. Takie klasyczne jakieś kino, tak? To, co ja lubię. Nie, y, według mnie to coś, y, co się kształtowało przez y, ostatnie parę dziesiąt lat, jak zaczęło się popularyzować w, w telewizji, y, jak zaczęła się popularyzować poli, sama polityka. Te wszystkie skandale, przekręty polityczne, jak to wszystko wychodziło, powstawały takie filmy. No i ludzi to interesuje, no bo, bo to jest na najwyższym szczeblu władzy, plus znani aktorzy i wychodzi świetne kino. A odnośnie Twojego pytania, odnośnie horrorów, no to ludzie się, się dzielą na, ta, na takich, którzy oglądają horrory, lubią się pobać, przestraszyć. I na takich, którzy po prostu y, takiego gatunku, y, no za takim gatunkiem nie przepadają. Ale nie odpowiedziałeś na sedno pytania mojego. Skąd Twoje zainteresowanie horrorami? Nie wiem, lubisz straszne rzeczy? Nie, lub lubisz się bać? W, w horrorach? Nie, akurat odnośnie horrorów to, to nie, nie, nie chodzi o to. Bo wielu, wiele y, tytułów starych, bo ja lubię horrory te stare, klasyczne, y, już w tym momencie y, nie straszą bardziej można powiedzieć, że, że bawią widza niż straszą są oczywiście jakieś tam elementy, co można było powiedzieć, że są straszne lub brzydko na ekranie wyglądają, jak to niektórzy mówią ale jak najbardziej jestem miłośnikiem klasyki i również, co może zdziwić, po części kiczu też w horrorze bo no teraz możemy powiedzieć, że Kicz możemy znaleźć gdzieś w telewizji możemy w jakichś e, teleturniejach znaleźć w jakichś programach rozrywkowych e, dużo osób mówi, że polski film w ogóle się po, w pewnym momencie robi kiczowaty e, po ostatnich recenzjach cho chociażby e, filmu Kacwawa na którym nie byliśmy, nie widzieliśmy więc go nie opiszemy, bynajmniej jeszcze ale możemy pójść, zobaczyć w wymiarze jest. No i możemy oczywiście, jeśli tylko chcecie sprawdzić, czy polscy krytycy filmowi byli zbyt ostrzy dla filmu, to jak najbardziej możecie pójść do kina i sobie ten film obejrzeć. A przed nami, żeby nie było aż tak strasznie, to trzeba się troszeczkę pośmiać. Zender z utworem Smile, czyli no, po prostu się pośmiejmy. Pośmiejmy się. Once between in no one else's land I find myself seeing blood on someone else's sand Za oknem wiosna, podcastowa dziewiątka, wiosennie, w tym roku również, oczywiście latem mam nadzieję, że będą jakieś audycje wyjazdowe i audycje terenowe, a my dzisiaj słuchamy audycji takiej tak naprawdę o wszystkim i o niczym. Przed nami jeszcze jeden utwór muzyczny, później udamy się poćwiczyć troszeczkę w klubie fitness, ale wcześniej porozmawiamy o tym, co się dzieje chociażby za oknem, bo jest coraz cieplej. No niestety żadnej pogodynki w podcastowej dziewiątce nie ma, ale ptaszki ćwierkają i gdzieś tam w internecie różne serwisy pogodowe zapowiadają, że będzie coraz cieplej. Ja właśnie, a w ten weekend, który teraz w którym teraz nagrywamy podcastową dziewiątkę audycję numer 174, to nawet zmieniamy czas. Łu hu, i znowu spaliśmy krócej. Godzina krócej. No to znaczy zastanawiam się, czy potrzebna jest zmiana czasu, bo jest wiele krajów na świecie które nie zmieniają teraz czasu i chyba w ubiegłym roku kolejny z krajów gdzieś chyba w bloku wschodnim dołączył właśnie do tych krajów, które, które czasu nie zmieniają i oni wcale nie śpią krócej, oni śpią zawsze tyle samo a ja gdzieś słyszałem, że jak z, w jakimś tam kraju ktoś tam zmienił czas no bo taki był wymóg to przez to później jakoś parę dni nie mógł się dostosować i miał zawał serca. No, są takie przypadki. Ale jak muszą sobie poradzić z tym chociażby jak linie kolejowe, no bo przecież, tak, jeśli chodzi o rozkłady jazdy autobusów, to co niektóre przyjadą nieco później, e, przyjechały pewnie nieco później, prawda? No bo godzinę przesunęliśmy czas, więc jechały jakby dłużej. Czas szybciej minął, prawda? z liniami lotniczymi mamy jakąś tam podobną sytuację no ale najgorzej ma kolej bo tam jednak trzeba ten pociąg wpuścić na odpowiedni ja Myślisz, że tak, bo... No w przypadku, kiedy czas w drugą stronę przesuwamy, to te pociągi no to stoją teraz, sobie gdzieś tam teraz, godzinę. Teraz jest przyzwyczajony, czy godzinę w tej, i w na kolei. I tak oni <grym> czekałem pięć godzin. No ale mam nadzieję, że już może gdzieś tam chociaż pięknieją nam dworcy, bo dworzec we Wrocławiu... A to e... trzeba, a to trzeba, bo to o to chodzi, że w tym roku mamy euro i Akurat w tych większych miastach musi pięknie. Tworzą się nowe linie, nie tylko kolejowe, ale oczywiście linie lotnicze. Teraz jakaś od... No właśnie, a, pro, a propos, jeszcze że ci przerwę, Wrocławia, bo ostatnio byłem w Wrocławiu yy, i rzeczywiście dwo, dworzec powstaje buduje się, ale chciałem dojść na PKS, a na busa, musiałem go obkrężyć dookoła. No nic nie zrobili, żeby pomóc no ja, tutaj. Jeszcze, ja jeszcze w ubiegłym roku też w trakcie remontu i żeby było najciekawiej, to w, w godzinach szczytu podróżowałem i wysiadałem na dworcu kolejowym właśnie we Wrocławiu, który był w trakcie przebudowy i funkcjonowały tylko i wyłącznie trzy perony. A jak wiemy, dworzec we Wrocławiu troszeczkę tych peronów ma. No, ale jakoś tam udało się szybko dotrzeć. Orientacja w terenie, w którą stronę jest południe, w którą stronę jest wschód i zachód i pomogło od razu, żeby no zlokalizować. Ja się, ja się przez to spóźniłem na busa, musiałem na następnego czekać. No, ale miałeś czas na to, żeby chociażby pozwiedzać z Wrocław albo okolice dworca kolejowego i autobusowego oczywiście. Tak, a pogoda dopisała. No, jak pogoda dopisała, no to miałeś przyjemny spożytecznym i pozwiedzałeś sobie Wrocław. Możemy pozwiedzać Wrocław, zapraszamy wszystkich nie tylko do Lubliny, ale zapraszamy do Wrocława, w ogóle do Dolnego Śląska. Ja nie wiem, czy widziałeś ostatnio w telewizji i to nie tylko Polskiej. Pięknie się reklamuje Dolny Śląsk. Taki ładny film jest, tam na końcu pojawia się pan gaszący gazową latarnię, czy zapalający ją na Ostrowie Tumskim. No to ciekawe spostrzeżenie. Pewnie wiele rejonów Polski również w ładny sposób się przedstawia, prezentuje jak i sama Polska też nie? Bo... No Polska w ogóle ma bardzo tak. fajnych wiele zakątków, do których nie wiem dlaczego właśnie tak ostatnio wszyscy wybieramy, wybierają nie my, bo ja oczywiście nie wybieram, ale niektórzy wybierają sobie jakieś kraje egzotyczne jakieś kraje bardzo dalekie, a tak naprawdę mamy w Polsce wiele ciekawych rzeczy. Przypomniało mi się, y, jakiś filmik chyba powstawał y, z Unii Europejskiej, czy nie, z Ministerstwa y, Spraw Zagranicznych o Polsce i chyba nawet na samym końcu Jim Carrey reklamował y, Polskę i, y i on y chociaż o tym nawet nie wiedział, tak? Kilka, kilka filmów w, tego typu reklamujących właśnie nasz kraj pojawiało się m.in. w CNN i to w tych wszystkich wersjach narodowych, bo jak wiemy CNN dzieli się na wiele wersji narodowych i, i wersji em, emitowanych na różnych częściach globu. No ale wracając jeszcze do podróżowania, bo możemy już teraz po Polsce podróżować nie tylko autobusami, a możemy znaleźć nawet, i tutaj żeby nie było żadnej kryptoreklamy, oczywiście nie powiem, o jaką firmę chodzi, ale istnieje firma, gdzie możemy znaleźć sobie bilet autobusowy z różnego zakątku naszego pięknego kraju i pojechać za zaledwie kilka złotych do, na drugi zakątek i to w, w bardzo komfortowych warunkach, to jest bardzo dobrze wyposażony autobus, mamy tam nawet Wi-Fi, ale już niedługo, bo od kwietnia będziemy mogli podróżować sobie między innymi polskimi nowymi liniami lotniczymi to już za 99 zł bezpośrednio bez przesiadek w Warszawie a co do podróżowania to również od kwietnia w Lubinie bilet czasowy 45 minut dobry pomysł? jak sądzisz? bo teraz mamy jednorazowe wsiadamy i tylko raz możemy się ja słyszałem tak w ogóle, mówiamy. że tutaj w okręgu miedziowym jest pomysł na jeden. jedna bilet taryfa, trafie. jeden bilet, ale to już wkrótce i będziemy o tym oczywiście w dziewiątce też rozmawiać, bo to bardzo ciekawa i poważna sprawa ale y, y, słuchaczom przypominam od 1 kwietnia w Lubinie i to nie aprilis. jeździmy na biletach czasowych bilet wygląda tak samo, kosztuje też 3 zł lub złoty zł i upoważnia nas na 45 minut jazdy po Lubinie, obojętnie czy będziemy się przesiadać. To jak kupujesz sobie jeden bilet? Kupujesz tak? jeden bilet. Ca cały? Bo nie ma okuła No oczywiście. I za ten jeden bilet mogę podróżować? 45 czy... minut od pierwszego skasowania i kasujesz go tylko raz. Czyli skasujesz w jednym autobusie, będziesz jechał na przykład siódemką, skasujesz go o 10.00 i przez do 10.45 on będzie ważny. Możesz wysiąść na następnym przystanku, wsiąść do jedynki, potem do czwórki Dobra, i tak dalej a... i będziesz A droga z jednego końca miasta na drugi, ile zajmuje czasu? Nie wiem, najprawdopodobniej to było wyliczone bardzo skrupulatnie i wyszło na to, że najdłuższą linią, jaka istnieje, można przejechać właśnie w te 45 minut i się na pewno zmieścić. Nasz przewoźnik skrupulatnie informował zawsze o wszystkich, pasa wszystkich pasażerów, o wszelkich zmianach, czy to w kursowaniu, a i znika linia numer 9. Linia 9, linia 9 jeździła do Goli i, no, tam nie, i do tak że... nie nie nie podróżowałem też dziewiątką, ale... Ale ósemka zmienia trasy. Zresztą w ogóle będzie się troszeczkę inaczej. No to powinni jeździć. to wszystko jakoś rozpisać, żeby to wszyscy ludzie. No i pewnie tak będzie zrozumieli. Przed... A przed nami, przepraszam, że ci przerywam, ale oprócz Akurat tego. Akurat skończyły. Że... Aha, ale oprócz tak. tego, że już za chwilę wizyta w klubie Fitness i dowiemy się, jak na wiosnę i nadchodzące lato uzyskać dobrą formę. To jeszcze jeden utwór. Big head to ten The Monsters The of you Need. the central line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 Witamy wszystkich standardowo na trzecim poziomie Kupru Mareny. Moim rozmówcą jest Piotr Tajc. Witam wszystkich słuchaczy. I oczywiście, jeżeli ktoś nie słyszał na początku audycji, jesteśmy w klubie Piór. Piotku, wiosna, mamy ochotę spożytkować jakoś naszą energię. Powiedz mi, jak to wygląda w klubie Piór. Przedkłada się na liczbę ćwiczących? Tak, ogólnie z pojawieniem się wiosny zauważyliśmy, że coraz więcej osób zaczęło ćwiczyć w klubie. Są naprawdę osoby zmotywowane, przychodzą tutaj do nas, ćwiczą No i generalnie jest sprawa zauważalna, że większość osób ćwiczących teraz w klubie na wiosnę Szczególnie upodobało sobie trening cardio, czyli wszelkiego rodzaju treningi na maszynach Typu orbitrek, bieżnia, stepper, rowerki No chcą jednak po zimie zgubić nadmiar tkanki tłuszczowej Także jest zauważalny, zwiększony jakby popyt na tego typu treningi i powiedz Piotrku, co Ty doradzasz, pobiegamy, czy pojeździmy na rowerze, takie ciepełko na zewnątrz, u Was jak zwykle klimatyzacja przez cały rok. Tak, no ja bym po prostu radził mimo wszystko nie odchodzić od takiej typowej symboliki treningowej, czyli jednak na początek trening oporowy na siłowni. Czy to będzie trening funkcjonalny, czy trening typowo siłowy, to są dwa rodzaje treningów oporowych, czyli z ciężarem i dopiero przejście na trening właśnie tlenowy, czyli coś, co da nam lepsze efekty, aniżeli sam trening tylko na maszynach cardio, ponieważ lepsze efekty uzyskamy w kształtowaniu sylwetki, w spalaniu tkanki tłuszczowej. Ale Klub Piór to także zajęcia grupowe, to także treningi personalne. Coś na ten temat, przypomnisz? Tak, chciałbym tutaj wszystkich zachęcić do uczestnictwa w treningach grupowych, czyli wszelkiego rodzaju zajęciach. Zajęć jest naprawdę dużo. Staramy się wprowadzać coraz więcej zajęć, coraz więcej nowych zajęć. Są pełne rozpiętości godzinowe tych zajęć, godziny dopołudniowe, popołudniowe, a także nawet i wieczorami odbywają się też treningi grupowe w zależności od rodzaju zajęć. No i oczywiście jak najbardziej jestem w stanie polecić treningi z trenerem, gdzie... Jest to tak, tak zwany skrócony kurs przyspieszonego odchudzania, o ile, o ile mamy taki cel, ale większość osób ma taki cel, dlatego trener jest osobą na tyle kompetentną, że jest w stanie poprowadzić osobę, żeby na skróty bez zbędnych jakichś czynności dojść do uzyskania własnego celu. No i oczywiście możemy się zrelaksować na sam koniec w yy, basenie no tak, już powinniśmy, dlatego, że powoli będzie się sezon letni zbliżał wraz z pojawieniem się pierwszego dnia wiosny. No i trzeba powolutku tutaj się jakby oswajać z odpoczynkiem, który nas czeka w niedługim czasie na wakacje, czyli, czyli z wodą. Możemy sobie naprawdę tutaj fajnie popływać, mimo, że nasz basen jest nieduży, ale naprawdę jestem w stanie stwierdzić, że możemy sobie naprawdę fajnie nim popływać, zrelaksować się, później pójść do jacuzzi, do sauny i wychodzimy naprawdę zrelaksowani z klubu, z taką nutką wydzielonych endorfin potreningowych i tych relaksacyjnych. Czyli nie pozostaje nic innego jak trenować wiosną, żeby latem mieć ładną sylwetkę. No tak, jak najbardziej. Jest to właśnie tak zwane sezonowe odkrycie, czyli większość ludzi, która nie ćwiczy zimą starają się na wiosnę gdzieś pojawić w jakichś klubach sportowych aby zrobić właśnie formę na lato. Tutaj właśnie pod okiem trenerów, zaczerpnąć wszelkiej wiedzy, informacji treningowej i po prostu ćwiczyć. No i oczywiście mam nadzieję, że w następnych odcinkach, w nowym sezonie wiosennym i później już letnim, będziesz odkrywał kolejne tajniki treningu. Lubię. Tak, jak najbardziej. Dziękuję Piotrze za rozmowę i zapraszamy do kolejnej wizyty u Was w klubie. Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. w audycji numer 174. To wszystko 175 już za kolejne dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć